zejdź na to klepisko. Zejdź. Zejdź do Niego. Musisz zejść. Musisz przyjść w duchu, w miejsce uniżenia. Musisz zrozumieć, wiesz co? bojaź Boża. To jest coś takiego, że Ty nie chcesz niczego spaprać w duchu. To nie znaczy, że tobie się coś ma um, nie udać. To nie o to chodzi. Zobaczcie. nam Siedziałem tutaj zamiast w prawo, zamiast w lewo, wziąłem w prawo ten śrubunek ten, ten tam. I mnie zaczęło tu być. Ale to w ogóle nie zmieniło sytuacji w duchu. Wiecie dlaczego? Bo to, się, to nie ma wpływu na ducha. To jest przykre dla ucha. To może nas rozbić emocjonalnie na chwilę, ale to w ogóle nic nie zmienia w duchu. Bo jak ty jesteś w duchu, to coś cię nie interesuje. Tak samo jak dzieci biegające cię nie interesują ludzie mówią, porządek z dziećmi, porządek z dziećmi, mówię, ale zaraz, zaraz, ale jaki porządek, co z nimi zrobimy, Przywiążemy do klaryfera no dzieci są, chcą być tutaj, niech będą kiedy ja w kościele byłem kiedyś, jak mnie z reliki Bóg wyprowadzał, patrzy pełzają te dzieci tam człowieku ten tu pełza, Gdy tam przybył, jedna taka, stoi kobieta, mówię, ta kobieta miała za takie dziecko miała tutaj, w takim nosidle to dziecko takie było, tak? Hałas człowieku, a ona stoi, siara bala, bala, siara, bala. ja tylko tak wisi i ona tak wisi. Ja mówię, pięknie. Drugi tam gdzieś lata, do ciebie tutaj bębniarz, ten przy jakieś tam robi, ten kitarzysta go tam omija. Wiesz o co chodzi? Święty hałas. <śmiech> <śmiech> Nigdy nie natę, nie tych dzieci. Tańczą tamte dzieci. Chodzą, wiesz o co chodzi. Tak to jest możliwe, ale cud. To nie znaczy, że ma nie być szkołek niedzielnych. Mają być, mamy uczyć dzieci, kształtować, wychowywać. To nie w tym sprawa. Chodzi o to, że my musimy widzieć Boże serce w tym wszystkim. Zejdź, unisz się. Kiedy bierzesz gitarę, kiedy bierzesz klawisz, kiedy bierzesz mikrofon, miej boję. Wiecie, ja mam bojać. Ja mam bojać, kiedy ja mam głosić do ludzi. Ja jestem odważnym człowiekiem, ja jestem śmiałym człowiekiem, to jest wszystko dzięki łasce Bożej. Ja jestem pewnym siebie człowiekiem, Boże, świętego. Jestem pewnym siebie, ponieważ jestem zjednoczony z Bogiem, ale ja zawsze mam bojać. wiecie o co? O co ja się zawsze modlę? Ja się nie modlę do Boga, Panie, chciałbym dobrze wypaść, bo ja olewam to, bo mam w ogóle jestem wolny od samego siebie. Chodzi o to, mówię Boże, ja chcę ludziom przekazać Twoją, pra... Twoją prawdę. Ja to chcę, bo to jest, ja, ja, rozumiesz, moja pojaź jest o to, żeby nie dać y, ludziom czegoś, co tych ludzi nie zbuduje. a ja już nawet nie mówię zrujnuje. Ja się boję zrujnowania człowieka drugiego, bo ja za to odpowiem przed Bogiem. Ale tu trzeba iść jeszcze dalej. Ja mam w sobie taki kłód szukania Boga, żeby ludzie byli zbudowani. Bo ja chcę, żeby ludzie byli zbudowani. Ja się boję nie zbudować człowieka. Wiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że Ty przychodzisz na uwielbienie, walniemy, coś tam wbrew już nie. Ty musisz być, Ty musisz zejść do Niego. Zobaczmy dalej. Nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. Co to znaczy? To znaczy, że my nie przechodzimy, my nie przechodzimy do żadnych innych ruchów w duchu, jeżeli my nie zaspokoimy serca Boga. My nie przechodzimy do ruchów żadnych. My nie gromimy demonów przyjaciele. Ludzie zaczynają wielbić Boga, już demony tam zaczynają gromić. Gr gr gr gr Czego demony? Jakie demony? My mamy teraz uwielbić naszego Boga nie zajmować się gromieniem demonów. Już tam proszą, Ulu. Ludzie stoją w kościele, już tam proszą. Panie, proszę Cię o to. Panie, proszę Cię o to. Szarat! Od nich nie ma proszenia. Smith-McGlesworth potrafił przerwać wszystko i od początku wszystko robić. Kiedyś przyszli... Parę tysięcy ludzi, wyobraźcie sobie, wchodzi na spotkanie w Szwecji. 40 minut w ogóle wchodzili ludzie. I on wszedł i mówi tak. Jesteście chrześcijanami? Tak. Tak się wchodzi na spotkanie. Czy z 40 minut wychodzili ludzie. 40 minut wchodzili. Już dziękowali Bogu. Haleluja! Rozumiesz, co zrobił? Półtorej godziny przesunął całe spotkanie Dlaczego? Dlatego, że nie weszli w atmosferze czynienia i wywyższania Pana Powiedz, co wy, Gdzie wy wchodzicie? Co to, knajpa? Do paru tysięcy ludzi Szanuje człowieka On potrafił przerwać coś, co nie było w duchu. On słyszał w duchu, czy ktoś się nawet w nieodpowiednim momencie zaczynał błąd czy innymi językami On mówił, zamknij się! On krzyczał, zamknij się, nie mów nic, nie psuj! Gdzie to by obraził się i poszedł? Ty, wiesz co chodzi? I chodźmy, gonimy go, gonimy, że przyszedł. Ale po co? Przecież my nie jesteśmy krympics. Na litość boską. My nie jesteśmy krympics. My nie jesteśmy kościołem przyjaznym ludziom. My nie jesteśmy kościołem sernika i, i, i kawki. Rozumiesz? Bo to nie to. My jesteśmy Kościołem Boga żywego. Uwielbienie ma oddać Pałę Bogu żywemu. Nie daj Mu się poznać. Nie wkituj Mu się od razu do życia, uczy ją te teściowa. Nie załaduj Mu całego materiału, który... Nie przyjść do Niego nie powiedz. e boas! Ja potrzebuję, żebyś tam mnie wykupił, tutaj mi opieką opiął. I weź. zobacz, taka jestem elegancka i szybko tutaj działaj, bo się rozmyślę. Wiesz o to chodzi? E. Bozia, Kaman! Tyle się modlę, żeby nie wysłuchałeś. E co to jest? Nie daj mu się poznać, ona go uczy. Duch święty dziełczy nie daj mu się poznać z pułapu niżenia, zaś nie podnosi chwałę. Pokaż mu, gdzie, że wiesz, gdzie jest Twoje miejsce. Pokaż mu, że wiesz, gdzie jest jego miejsce. Określ Jego określi siebie. Aż się naje i napije. Aż się naje i napije. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Wiesz, kiedy Bóg ingeruje, kiedy jest najedzony i napity. Czego? Chwały, którą Ty podnosisz. On wtedy widziała. Wielokrotnie nic się nie wydarza w duchu. Wiecie o tym? Wiecie o tym, że się nic nie wydarza w duchu. Jest uwielbienie, wszystko jest dobrze. Teraz skończyliśmy uwielbienie. Dobrze, ogłoszenia duszpasterskie. Ogłoszenia pasterskie teraz. Szkółka niedzielna, o tym i o tym. Zbieramy na kaloryfer. Nie daj mu się poznać, aż się na jej napije. Podejdź do Podejdź. Zaczyna się czas. Adoracja, odkryj Jego nogi. Co odkryj? Jego nogi. Dopiero teraz zacznij Go dotykać i połóż się, czyli już się nie spinaj. Co dalej jest na tyle? On Ci już potem powie, co masz robić. Skutek uwielbienia. On Ci już potem powie, co masz robić. I tutaj się zaczyna dopiero Jego usługa. Kiedy jest syty, kiedy jest napojony, kiedy jest wyniesiony, wywyższony i kiedy leżysz w pokoju przy jego nogach On Ci zaczyna mówić jak masz żyć On zaczyna działać On zaczyna działać On zaczyna działać Ludzie szukają mówią Panie chcemy Twojej widzialnej chwały wstępującej Chcemy mgły, chcemy złota, chcemy diamentów lecących z nieba. Ja też chcę, ja też chcę. Do tego doprowadzamy, to co robimy w tym kraju, robimy wszystko, żeby tak właśnie było. Właśnie tego chcemy. Amen. Chcemy, żeby z sufitu leciał deszcz. Amen. Chcemy, żeby powstawali ludzie uwielbienia, których jeszcze nie ma w tym kraju. Wiecie co, ja o czym marzę? Marzę o tym, żeby powstawali lewici, którzy poruszą ziemię i niebo. Ziemię i niebo którzy dotkną swoich klawiszy, dotkną swoich gitar, dotkną, do, dotkną mikrofonu i poruszą ziemię i niebo. I on wtedy zacznie działać. On wtedy zacznie działać. Uwielbienie jest bardzo techniczne.